Pole, którego pasterzem jesteś z Bożego powołania, jest miejscem, gdzie pojawi się anioł pański. A gdy anioł Pana się pojawi, wówczas Bóg na nowo ogłosi i pokaże, że działa na Twoim polu. A gdy Ty powstaniesz... I zobaczysz, co teraz czyni Ojciec, to ujrzysz nie tylko jednego anioła, ale cały zastęp aniołów dokonujący inwazji na pole, którego jesteś pasterzem. Ponieważ od tej chwili, gdy chodzi o działanie łaski Bożej w naszym życiu, Bóg sprawia, że my będziemy kształtować to, co dzieje się na naszym polu. To jest zupełnie nowy okres czasu i zupełnie nowe działanie w stosunku do tego, co było do tej pory. Co to znaczy? Wielu wierzących po prostu nie sprawuje posługi pasterza na polu, które Bóg im powierzył. Oni obserwują, ale niekoniecznie są świadomi faktu, że Bóg powierzył im zadanie szafarstwa zarządzania polem, którym jest zainteresowany ze względu na Królestwo Boże. Przed laty, zanim zaangażowałem się w to przesłanie o Siedmiu Górach, zacząłem się tym interesować, co ciekawe, przez pomyłkę, gdy usłyszałem świadectwo pewnego senatora z Georgii. On nazywał się Michael Cross i zmarł na atak serca. Jego serce nie biło przez 45 minut. Ja oglądałem nagranie wideo z taksówki taksówki z ambulansu, który przyjechał, żeby go zabrać. Wracam do strefy O. Przywołajcie mnie, żebym wrócił. Dobrze, już wróciłem. Chodziło o ambulans. Jest nagranie wideo pokazującego leżącego na chodniku obok hotelu. On wcześniej otrzymał słowo prorocze od Kena Plymouth, że zaangażuje się w politykę i że będzie miał syna o imieniu Caleb, który zostanie politykiem. W czasie, gdy to słowo otrzymał, był biznesmenem, zajmował się handlem nieruchomościami i nie miał syna. Ale on odczuł powołanie na pewne pole. Chcę, żebyście to uchwycili. Bóg nawiedza pola i dla niektórych z was oznacza to zmianę pola. Przejście na inne pole. Nie będę w to wchodził. Michael Crotz opowiadał swoją historię. On ubiegał się o urząd i rzeczy szły dość dobrze, aż do chwili, gdy dostał ataku serca i umarł. To spowodowało zamęt w jego planach. On leżał tam sobie, na betonie, koło hotelu kongresu stanu Georgia. Przyjechał ambulans i rozpoczął procedurę resuscytacji, ale nie mogli przywrócić mu oddechu. Zegar zaczął odmierzać czas. 10 minut, 15 minut umieścili go w ambulansie i zawieźli do szpitala. 10 minut, kolejne 15 minut. I tam przez 15 minut próbowano przywrócić go do życia za pomocą elektrowstrząsów, ale nic się nie udało. Zadzwonili po jego żonę, ponieważ w prawie jazdy miał zapisane, że jest dawcą organów a oni chcieli skorzystać z jego organów. I musieli to zrobić możliwie szybko, nie wiem czemu. Być może najpierw wycinają te ciepłe części. Jego żona przybyła, a była kobietą o przekonaniach zielonoświątkowo proroczych Złapała go i zaczęła nad nim prorokować. Michael, Pan powiedział, że będziesz miał syna. O imieniu Kaleb będziemy go razem wychowywać, a ten syn będzie wstępował w swego ojca w dziedzinie polityki. A ty dotąd nie byłeś nawet politykiem. Nie możesz umrzeć. Tak więc ona wrzeszczy nad tym ciałem i prorokuje. Lekarz, który tam był, nie wiem jak to powiedzieć, on nie był mężem wiary. Był raczej jak pionier eutanazji, John Kevorkian. On wezwał ochronę i nakazał im wyprowadzić tę nawiedzoną kobietę z oddziału ratunkowego. Ona dalej prorokuje, mówi, Pan powiedział, że będziesz politykiem, że będziesz miał syna o imieniu Kaleb i on będzie wstępował w te same ślady, a ty dotąd nie byłeś nawet politykiem. Co ciekawe, oni adoptowali dziecko o imieniu Kaleb. On wtedy nie miał jeszcze nawet dwóch lat. Ona mówi, będziemy go wychowywać razem. Ona prorokuje, w tym czasie przybywa ochrona i odciąga ją od ciała. Odrywa rękę od nogi senatora, to znaczy nogi przyszłego senatora. Ona im się wyrywa i w ostatnim desperackim akcie już nie prorokuje, ale rozkazuje. Czyni to w taki sposób, w jaki może to uczynić jedynie żona. Ona woła tym stanowczym, matczynym głosem. Michael, Michael, natychmiast wracaj do swojego ciała. Nawet nie dodała w imieniu Jezusa. Była to zupełnie niestosowna modlitwa w tym momencie te wszystkie elektryczne urządzenia podłączone do ciała zaczęły działać i nadawać sygnały. Ponieważ jego duch powrócił do ciała po 45 minutach nieobecności. Mam to świadectwo nagrane. W tym momencie dr Kevorkian obrócił się i w tej całej desperackiej sytuacji pojawił się promyk nadziei. I ten doktor wypowiada jakże budujące słowa. Niech Pani nie robi sobie żadnych nadziei. On był martwy przez 45 minut. I będzie wielkim sukcesem, jeżeli uda się nam go utrzymać w stanie śpiączki. Cudowna zachęta i zbudowanie. Gdy to usłyszała, zrodził się w niej niepokój, a przed jej oczami stanęło coś w rodzaju wizji. Wyobraziła sobie, jak czuwa przez resztę swego życia nad człowiekiem w śpiączce, z tego powodu, że przeszkodziła w jego śmierci, nakazując mu, aby powrócił. To oczywiście nie była prawda, ale taki obraz pojawił się w jej umyśle. Na drugi dzień on jest w stanie śpiączki. Doktor jej tłumaczy. Nawet jeżeli on wybudzi się ze śpiączki, zwróćcie uwagę, jak stopniowo rośnie jego wiara. Nawet jeśli on się wybudzi, mówi doktor, to on nie będzie pamiętał połowy swego życia, ponieważ wymazane zostało co najmniej 20 lat pamięci. Kobiety są interesujące. Gdyby mnie to powiedziano, bym się w ogóle tym nie przejął. Ale ja z nią rozmawiałem i ona powiedziała coś takiego. Wiesz, zaczęłam o tym myśleć. Gdybyśmy cofnęli się o dwadzieścia lat, to on wtedy nie był nawet zbawiony. Nie sądzę, żebym była w stanie wytrzymać z nim takim, jakim był wówczas. A po drugie, i to było jej drugim wielkim motywem, żeby pomodlić się tą drugą modlitwą rozkazywania, ona powiedziała, że on sobie pomyśli, że mam dwadzieścia lat mniej niż rzeczywiście mam. I z ponurą determinacją spojrzała w moje oczy i powiedziała, to byłoby nie do przyjęcia. Tak więc ona weszła z powrotem do jego pokoju, nałożyła na niego ręce i rozkazała mu, aby obudził się ze śpiączki. I on wybudził się ze śpiączki. A pierwsze słowa, jakie powiedział, były bardzo wymowne. One brzmiały, gdzie jest mój syn Kaleb? co oznaczało, że jego pamięć została przywrócona aż do chwili obecnej. W jakiś sposób, zanim powrócił, on miał doświadczenie przebywania z Jezusem. Wiecie, mówimy o człowieku, który przez 45 minut był poza swoim ciałem, więc to nie było jakieś doświadczenie typu... Przeżycie podczas modlitwy. On gdzieś był przez te 45 minut. Więc to jest poważna rzecz. Mam to nagrane. Jeżeli chcecie, to wam to wyślę. On powiedział, ja wiedziałem, że jestem w raju. Poprosiłem Pana, żeby przyprowadził do mnie Filis i Kaleba. Nie miałem poczucia straty, po prostu chciałem, żeby moja rodzina była ze mną. A Pan odpowiedział, chcę Ci coś pokazać. I pokazał mu jezioro. I on mówi, gdy bliżej się przypatrzyłem, zobaczyłem, że to jezioro jest trójwymiarowe. I zobaczyłem sfery, okręgi, strefy wpływu. I zobaczyłem Bożych ludzi w środku tych pól, czy stref wpływu. I gdy oni tam stali, to wszystko wokół się trzęsło, ale to miejsce, gdzie oni stali, nie trzęsło się. Miało natomiast miejsce przemieszczanie się aktywności w ich kierunku, ponieważ to, co oni zajmowali, działało, podczas gdy wszystko inne rozpadało się. I ja zapytałem Pana, co to jest. I to, co teraz powiem, jest prowokujące pod względem teologicznym. Widzą zawczasu tłumaczę, że to jest program Ricka Joynera, a nie mój. Ja po prostu opowiadam wam, co się zdarzyło, a Rick Joyner zajmie się tłumaczeniem tego. Oto, co powiedział Pan według senatora Crozza. Pan powiedział, oni panują nad swoimi królestwami. Pomyślcie o tym przez chwilę. My jesteśmy nieraz bardzo religijni, mówimy królestwo, królestwo i mamy do tego doczepioną jakąś aureolę chwały. I mówimy, to jest Pana, to co chce Pan, i On robi co Mu się podoba, cóż Antychryst przychodzi, a ja idę do nieba, co będzie, to będzie. Ale co powiedział Pan? Oni rządzą swoimi królestwami. Ja bym pewnie to sprostował i powiedziałbym, oni panują nad moim królestwem w zakresie wyznaczonym ich szafarstwem, ale Pan to skrócił i powiedział, oni panują nad terytorium, na którym są i zarządzają nim, ale to obraża naszą religijną wrażliwość. Ponieważ Pan w tym doświadczeniu powiedział, że wierzący panują nad polami, które Bóg im dał. I gdy wszystko się trzęsie, oni stabilizują terytorium, które jest pod ich autorytetem, ponieważ są pod moim autorytetem. Pomyślcie o tym. Znacie takie świadectwa? Diabeł chciał zabrać mojego syna, moją córkę, moje dziecko, ale my się zebraliśmy, wzięliśmy autorytet nad tą sprawą i nasze dziecko zostało uwolnione. Tak właśnie powinno być. Z Twoim polem powinno być tak jak z Twoją rodziną. Jesteś jak pasterz czu czuwający nad swoją trzodą. Powinieneś patrzeć na swoje pole jako na swoje królestwo i swoje szafarstwo, ponieważ jesteś za to odpowiedzialny przed Bogiem.